Winy 45 tygodnia 2014 roku. Przed mikrofonem Borys Kozielski. Witam serdecznie. Jest ze mną również Marek Mazurkiewicz. Witam Państwa. I Krzysztof Machocki. Dzień dobry. Tutaj w studiu. Natomiast przez hangouta łączymy się z Wojtkiem Pędzichem w Gdańsku. Dzień dobry. Dzień dobry. Szymonem Grabarczukiem w Lublinie. Dzień dobry. I jest z nami dzisiaj Wojciech Tadeusz Mężyk. Również z ze Śląska ogólnie powiem, bo tak nie nie pamiętam nigdy, czy to górny, czy dolny. Dzień dobry, górny Śląsk jednak. Górny Śląsk, dobrze. E, to za chwilkę zaczynamy. Musimy tę chwilkę skrócić, bo mamy dużo tematów dzisiaj, nawet musieliśmy coś przesunąć na przyszły tydzień, a w zeszłym tygodniu nie było audycji, pewnie dlatego nam się troszkę zgromadziło. Chociaż jak patrzyłem w zeszłym tygodniu, to tak na tego 1 listopada nie za, nie za dużo wychodziło nam tematów. Teraz jakoś się zebrały. Teraz się zebrało. Będziemy mówić o statystykach w październiku 2014 roku, o logotypach Wikimedia, które są teraz na wolnej licencji. Kilka Ogólnie i... sporo wiadomości z, bl z blogów, prawda? Mm -hmm, z blogów e, Wikimedia Polska będzie sporo tak informacji o Radiu Wolna Kultura. Mamy też e-mail od słuchacza z ciekawymi uwagami, które postaram się już częściowo zastosować od tej chwili. <gryw> Mam nadzieję, że to się uda. E, przypominam, że nasz podcast można znaleźć na stronie nowiny.podcasty.info. No i tutaj właśnie pierwsza uwaga związana z tym e-mailem, że tam są notatki, czyli są linki do stron, które, o których mówimy. Niestety nie były do wszystkich, ale, ale teraz postaram się to tak bardziej dokładnie umieszczać, bo podczas rozmowy padają różne tematy i często odległe dosyć od tego, co jest w notatkach, a potem trzeba to dopisać jednak, żeby... Gdyby nam coś umknęło, to warto do nas pisać, że tutaj linka brakuje, to my prawdopodobnie go dodamy, gdzie trzeba. Koniecznie, no właśnie też rozmawialiśmy przez tego e-maila o tym, że te nasze notatki są publicznie dostępne i każdy może tutaj edytować, każdy może napisać, pisać swoje uwagi i skomentować, jeśli czegoś mu brakuje. Zapraszamy. Notatki można znaleźć, linka do notatek można znaleźć na stronie podcastu nowiny.podcasty.info Zapraszamy też do takich, zgłaszania takich uwag. Wiem, że to niełatwo tak pisać krytycznie na, na temat czegoś, co no, częściowo się podoba, ale jednak są jakieś uwagi. Zachęcamy w każdym razie do tego, żeby pisać. Zachęcamy bardzo, nie wiedziałem, że niełatwo. No niełatwo, no bo, bo, to jednak trzeba trochę czasu poświęcić chociażby I, i to jest przynajmniej z tego powodu dosyć trudne. No dobrze, to ja proponuję na początku rozpocząć, rozpocząć od statystyk w październiku. No i już tradycyjnie oddaję głos Wojciechowi w tej sprawie. Tak, najczęściej oglądane w październiku. No, w odróżnieniu od poprzedniego miesiąca to tym razem nie było jakiegoś jednego tematu dominującego, bo pamiętamy, że we wrześniu 6 na 10 najczęściej oglądanych stron dotyczyło piłki siatkowej. Natomiast w październiku można znaleźć jedno takie wydarzenie, które szczególnie przykuło większą uwagę internautów to jest śmierć aktorki Anny Przybylskiej. Taki artykuł, Rak trzustki, był na przykład bardzo wysoko oglądany, nie trafił do naszego zestawienia, gdzieś się znalazł pewnie na jedenastym, dwunastym miejscu. Ale przechodząc do tej, tej naszej dziesiątki, na dziesiątym miejscu jest Dzień Edukacji Narodowej. Polskie Święto Oświaty i Szkolnictwa Wyższego obchodzone jak co roku 14 października, a zainteresowanie było jeszcze przed tym dniem. Najwyższą oglądalność zanotowaliśmy w piątek, 10 października. No to chyba uczniowie się przygotowywali do tego święta <grych> chyba tak. już kilka dni wcześniej sprawdzali. 120 578 tutaj mam zanotowanych wyświetleń tej dziesiątej pozycji. Tak, zgadza się? U mnie widać to samo. Na dziewiątym miejscu jest Jan Paweł II. To trochę zaskoczenie chyba, bo ja się nie spodziewałem. Dziwne, Otóż nie, nie, zaskoczenie, 16 października, rocznica wyboru na papierze. Mhm. I znaczy to akurat należy do artykułów, które są dość wysoko oglądalne zawsze, ale w tym tygodniu w, w, w ubiegłym miesiącu był właśnie okolicznościowy skok oglądalności w okolicy 16 października. Mm -hmm. Tak, ósma miejsce. Conchita Wurst, austriacki wokalista występujący jako Drag Queen. E, już gościł na naszej liście. A to z okazji konkursu w maju, piosenki w na pierwszym miejscu, uh -huh, Eurowizji. E, kiedy zwyciężył konkurs piosenki Eurowizji. A tym razem w październiku Konczyta e, Wurst śpiewała e, w, w Parlamencie Europejskim w Brukseli Aha. dla, Euro dla Conchita Wurst jest osobą transseksualną, więc trudno tutaj jednoznacznie opowiedzieć się, jak dobrze jest wypowiadać się tak, żeby było neutralnie. Jeżeli przyjąć naszą definicję, że to jest wokalista, to Conchita Wurst Śpiewał dla europarlamentarzystów. W Brukseli zainteresowanie było średnie, natomiast wśród naszych czytelników dosyć spore, bo właśnie widać skok oglądalności tylko w ten jeden dzień. To było bodajże 6 października. To akurat dosyć często jeśli chodzi o różne wydarzenia kulturalne w parlamencie europejskim, że one często rezonują dużo bardziej u nas w kraju niż tam na miejscu. Mm -hmm. 124 976 wyświetleń. Tak, i to prawie wszystko zostało wygenerowane w ten jeden konkretny dzień. Mm -hmm. Czyli jakiś odzysk był. Na siódmym miejscu Polska, jak zwykle wysoko. Trudno określić jakiś specjalny powód chyba tutaj jak zwykle. Tutaj nie było raczej jakiegoś specjalnego powodu, że w każdym miesiącu Polskę chyba y, mamy w, w naszej pierwszej dziesiątce. Na miejscu szóstym Jarosław Bieniuk, polski piłkarz, y, życiowy partner Anny Przybylskiej. No to w związku właśnie z tym z tym naj, naj, takim przykrem wydarzeniem, śmiercią Anny Przybylskiej, o której głośno było w mediach i pewnie dlatego też tutaj właśnie odbiło się to w tych poszukiwaniach. Tak, zaraz w pierwszych dniach po śmierci Anny Przybylskiej no to ta tematyka zdominowała e, trendy ogrodności w Wikipedii, tylko było w samej czołówce Anna Przybylska, Jarosław Bieniuk, rak trzustki, trzustka, e, tak to właśnie wyglądało. 160 454 wyświetlenia, Jarosław Bieniuk. Jest hasło też, Jarosław. O, tak, no, no bo inaczej nie byłoby w, w rankingu. Oczywiście. Piąte miejsce, Zbigniew Religa, polski kardiochirurg i polityk. Tutaj oglądalność wynika z filmu fabularnego Bogowie, który opowiada właśnie o Zbigniewie Relidze i okolicznościach, w jakich przeprowadził on pierwszą w Polsce udaną transplantację serca. Film miał premierę 10 października i jak widać wygenerował dość duże zainteresowanie postacią profesora religii. Czwarte miejsce to państwa członkowskie Unii Europejskiej. Nie potrafię powiedzieć z czego wynika to zainteresowanie. Może Conchita wzbudziła zainteresowanie Unią Europejską? Może referendum w Szkocji? No właśnie. Czy Szkocja będzie kolejnym państwem i ile ich jest? Mm. Referendum w Szkocji było, o ile pamiętam, we wrześniu, mm -hmm. a tutaj państwa członkowskie Unii Europejskiej pojawiły nam się w statystykach październikowych. No Nie, nie potrafię odnaleźć jakiejś niezależności. 208 tysięcy. Może to będzie tak jak Polska niedługo, że zawsze będzie w statystykach po prostu się pokazywać, że ludzie się nagle zinteresują, tak jak Polską zaczynają się interesować Unią Europejską. Trzeba będzie ranking wydłużyć do 12 pozycji. Dwie pierwsze <śmiech> tak. znane, a reszta no, w kolejności. Nie pierwsze. One nie są. Rzadko są pierwsze chyba. Kolejna y, pozycja. Kolejna pozycja trzecie miejsce. E, wirus Ebola. O tym było głośno w mediach, zwłaszcza w pierwszej połowie października. No z września to chyba pierwsze miejsce było, tak? O ile dobrze pamiętam. Tak, we wrześniu w, już nie pamiętam. Musiałbym sprawdzić, ale we wrześniu też było wysoko. W październiku także, ale już pod koniec miesiąca zainteresowanie spadało no widocznie media aż tak bardziej nie, nie nagłośniały tematu pod koniec miesiąca, albo internauci wszystko już się dowiedzieli. A no nie, wcale nie. Teraz patrzę na wrzesień 2014, w ogóle nie było wirusa jeszcze. Może to temat z końca września i początku października. No nic, ale wracamy do, do tematu. Mhm. I, I mamy na drugim miejscu. Na drugim miejscu jest Halloween, zwyczaj obchodzony w wielu krajach w wieczór 31 października. Trafił do naszego zestawienia rzutem na taśmę, ponieważ oglądalność była właśnie w ten dzień, 31 października, ostatni dzień miesiąca. 235 tysięcy wejść na stronę. I na pierwszym miejscu e, cztery razy więcej. Taka jest różnica między. no duży dystans. Uh -huh. e, miejscem, drugim i pierwszym. O, duży dystans ponad milion wyświetleń Anna przybylska. Polska aktorka oraz fotomodelka zmarła 5 października. No, to wstrząsnęło całą opinią publiczną. Było w mediach dużo na ten temat. Dosyć długo była omawiana to to wydarzenie było długo omawiane i, no i wszyscy chcieli się też czegoś więcej dowiedzieć. No i tak jak mówiłeś, właśnie rakt szóstki tutaj 120 tysięcy, czyli rzeczywiście pewnie znalazłby się na 11 miejscu, gdybyśmy spojrzeli, a to raczej właśnie artykuł, znaczy oglądalność wywołana właśnie tym, tym wydarzeniem. No dobrze, to tak, chyba... Tak, właśnie rakt szóstki jest ściśle mhm. powiązane z tym wydarzeniem i pewnie były na 11 miejscu, Gdyby, to zawsze było gdzieś na końcu tego zestawienia pierwszej dziesiątki, gdyby Halloween nie weszło albo państwa członkowskie Unii Europejskiej, to by pewnie był na dziesiątym. No i Jarosław Bieniuk, hasło Jarosław Bieniuk 160 tysięcy, także też, też wysoko. Dobrze, dziękuję Ci w takim razie, Wojtku. Przypomnę, że stworzyliśmy taką stronkę z rankingami wyświetleń w statystykach. Link oczywiście w notatkach do dzisiejszej audycji. No, Nie wiem, czy to jest aż tak konieczne, czy to jest przydatne. Zobaczymy z czasem może. Znaczy myślę, że takie zestawienie jest bardzo przydatne, chociażby dlatego, że teraz mogliśmy sobie zajrzeć, co było wcześniej przy tym omawianiu. Więc mi to, ta wersja strony się bardzo podoba. No, ale też można w, w archiwum Archive Today też tę stronę sobie wyświetlić z archiwum po prostu. Znaczy, i... konieczne przydatne, taka moja ogólna uwaga, to, co się dzieje w Wikipedii, dzieje się na pewno w nawiązaniu do tego, co się dzieje w świecie, w mediach, na pewno, na pewno to odzwierciedla, także po prostu to pokazuje, A co tak naprawdę dzieje się w mediach, o czym media mówią i albo bezpośrednio, tak jak Anna Przybylska, Albo pośrednio, tak jak tutaj zgadujemy, że państwa członkowskie Unii Europejskiej były wynikiem zainteresowania Conchitą Wurst, pokazuje, pokazuje tak naprawdę, co pokazują inne media, co pokazują wiadomości, co pokazują um, serwisy newsowe i specjalizowane i ogólne. No właśnie, ale fajnie byłoby wiedzieć, bo no nie, nie wszystkie hasła mamy, prawda? Co było najczęściej wpisywane w to pole szukaj na przykład? Nie, ale to jest już Niekoniecznie w ogóle, hasło musi poza być. naszym zasięgiem. Zasięgiem. No, nie, szkoda. No dobrze, to kończymy w takim razie to zestawienie. Dziękujemy Ci, Wojtku. Zapraszamy za miesiąc z kolejnym, jeśli, ale oczywiście za tydzień też. Zapraszamy na audycję. Tak jak, tak jak co tydzień. Aha, okay, no jeszcze, jeszcze krótka informacja, że właśnie przy tych statystykach pojawia się też właśnie fragment tej audycji, który w tej chwili nadajemy, bo będzie tam umieszczony obok tego zestawienia. Także też ciekawie może ktoś zainteresuje się i będzie chciał posłuchać naszego komentarza, chociaż komentarz, Wikipedia. Nie, no myślę, że jak najbardziej jest to robione poza Wikipedią, więc na komentarz się nadaje. Zresztą to tylko w samej Wikipedii mamy raczej takie unikanie, yy, chociaż nie, w sumie, dobra, nieważne, nie <grymne> wchodź w temat tak <grymne> głęboko, tak. Dobrze. E, właśnie, kolejny temat, logotypy Wikimedia e, na wolnych licencjach są już. Konkretnie na jednej wolnej licencji. Mm -hmm. Ale co to znaczy tak naprawdę, bo do tej pory nie można było ich używać, ale były, była jakaś polityka używania tych... Oczywiście, to znaczy tutaj musimy wyróżnić prawo do znaku towarowego i prawo autorskie. I tak, te logotypy były, są i będą znakami towarowymi Wikimedia Foundation mhm. i... Jako takie mogą być y, używane tylko w taki sposób, na jaki y, WMF się zgodzi. Y, to znaczy, nam pozwoli. Y, I to się nie zmienia. Natomiast zmienia się to, że możemy y, je traktować jak utwory, y, podchodzić do nich na, na, z taką samą filozofią, jak do każdego innego utworu, który jest na wolnej licencji. Znaczy, widzimy, logotyp i możemy go totalnie przerobić i go sobie użyć gdzieś tam powiedzmy w kolażu I jeżeli on nie jest e, jakoś tam, nie, nie wchodzi w, w zakres działania prawa znaków towarowych, to znaczy na przykład nie e, wprowadza w błąd, no to, to on może sobie być e, normalnie po prostu zwykłym, e, wolnym kawałkiem e, jakiegoś tam utworu. I e, jak przyszła ta wiadomość, to najpierw byłem trochę taki zdziwiony. Zaraz, mamy 2014 rok i dopiero teraz oni uwalniają na wolnej licencji logotypy Fundacji Wikimedia, czy Wikimedia Foundation, logotypy, które praktycznie chyba od początku powinny były być wolne. Bo przypomnijmy sobie na przykład, co, co istotne, jest taki logotyp zwanej społeczności Wikimedia no tak. No. E, zaprojektowany mm -hmm. przez Warrexa. To mówiliśmy o tym e, też. I on jest, e, on był od samego początku udostępniony jako tak zwany public domain. Czyli no, teoretycznie e, domena publiczna i bez praw, majątkowych praw autorskich. A tutaj się okazuje, że to było za, zastrzeżone. No i teraz e, Jana napisała na blogu, że to wynika, ona napisała to króciutko, ale, ale chyba tym właśnie tkwił cały problem, e, że te logotypy, jak powstawały, to nie powstawały z myślą o tym, żeby były wolne i potem każda kolejna zmiana e, czegoś, co nie było wolne, ale było dostosowywane w jakiś sposób tolerowane i tak dalej, i tak dalej. Na przykład ja sobie zrobiłem jakiś tam logotyp Wikiprojektu i wykorzystałem do tego Wikipulkę. Mhm, no ale to... w tamtym czasie nie było jeszcze licencji Creative Commons, było tylko GPL, zdaje się tak? To, co... yy, to znaczy nie wnikając w to, tak czy inaczej, wolna licencja, yy, po prostu trzeba było dotrzeć do tych wszystkich, którzy stworzyli te bazowe yy, logotypy i trzeba było uzyskać zgodę tych wszystkich ludzi na to, żeby... Ich praca mogła zostać uwolniona właśnie, czyli, czyli można było ją udostępnić na wolnej licencji. To strasznie dużo dosyć czasu to zajęło. Długo to prawda? trwało, nie, nie. musiało to zająć sporo czasu i i zaangażować sporo środków i no można do tego podejść na, pod tytułem nareszcie. No ale to zobaczcie, się to, to się udało jak gdyby wewnątrz naszej społeczności, która, no, myślę, że wszyscy rozumieją ideę uwalniania i tak dalej, natomiast wyobraźcie sobie, co się musi dziać w takim razie z rzeczami, które są poza naszym, jak gdyby, poza naszą społecznością i też ktoś chce je uwolnić. I, I dlatego to jest niemożliwe właściwie, w przypadku nas, naszym, no jak widać, możliwe po kilku latach, czy po kilku, no kilkunastu, to chyba nie, ale może, może wcześniej te starania były. W każdym razie, jeśli ten, ten utwór, czy to jest film na przykład fabularny, wyobraźmy sobie i teraz ten film fabularny miałby być na wolnych licencjach. Nie myśli... wyobrażam sobie tego. No, no, wystarczy. No, oczywiście to może sobie wyobrazić, Marku. Do... Troszeczkę pójdźmy wodze fantazji. Można, wystarczy można. napisać się do, do kilkunastu, kilku, kilkudziesięciu <grym> zależy, <grym> to jest film, to ci się, osób. To, to, to trochę przesadziłeś, dlatego że tam jest kilkaset zazwyczaj osób w filmie fabularnym. Znaczy, zależy jaki film, prawda? Jeżeli mamy na myśli wysokobudżetową produkcję hollywoodzką, to jest co innego. A jeżeli awangardowy, pokazywany co roku, w Kazimierzu, gdzie się pokazuje, że tam na torbiska i kilka takich tak. osób no to, to jej chyba może i kilkanaście, kilkadziesiąt, max. No, no właśnie, ale to wszystko to jest... To jest jak film, prawda? A poza tym, no, ktoś mógł wyjechać, już w ogóle nie ma z nim kontaktu, albo w ogóle umrzeć, już go po prostu nie ma fizycznie, musimy dotrzeć do, wtedy do spadkobierców. I tak nie ma do spadkobierców i tak dalej. Nie no wiem, więc to, to, to, dlatego mówię, że to praktycznie staje się niemożliwe, a szczególnie tych filmów, trudne. które były 10 lat temu, 20 lat temu wyprodukowane. No ale fajnie, że przynajmniej tutaj jakoś ścieżki przetarte są i, i, i te loga możemy używać. Ja nie za bardzo rozumiem, na czym polega ta różnica, no bo to tak, nie wiem, no nadal... nadal to znaczy trzeba... i tak nas najmocniej ogranicza to prawo... Y, polityka, tak, y, wykorzystania... Loga. O logotypach, mm -hmm. tak, więc to wtedy... Nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie no, zgadzam się, to. Nie to nie czytałeś, tak najbardziej. To, to nie, nie jest duże ograniczenie, ale ogranicza nas, tak, no, w y... tym sensie. No myślę, że jeżeli chodzi o te znaki, tak, no to na przykład jak... W sensie formalnym, nie chcemy mi się teraz akurat kontynuować tej dyskusji jakoś specjalnie, bo, bo chyba wszyscy czujemy o co chodzi. Mhm. Nie jest to totalnie wolne, natomiast pod pewnymi konkretnie logicznie, nielogicznie uzasadnionymi warunkami możemy robić to, to, to, i to, a nie możemy robić tego i tego i właściwie, no jak chcę sobie przy, przypiąć jakąś tam przypinkę do klapy marynarki z logotypem Wikipedii, no to mogę. No. Nie, no to koszulkę też może zrobić. Oczywiście to, to, to nie jest, to nie o to chodzi, ale żeby wykorzystać na przykład, no to podamy taki prosty przykład. Jeśli ktoś robi coś związanego z Wikipedią, jakiś warsztat albo coś, no to może użyć loga Wikipedii. Natomiast no. nie może być używane w, w połączeniu z logiem na przykład innej firmy. Że, że ta firma coś z Wikipedią. No to trzeba to. Z... No jasne, ale to jest konkretnie branding i tak dalej. To jest no też właśnie. logiczne. Mm -hmm. No dobrze, to y, mamy ten temat ogarnięty. Oczywiście szczegółowy opis jest na blogu. Y, w... w Wikimedia Foundation. Link oczywiście w notatkach do dzisiejszej audycji jest podany, także zapraszam, jeśli ktoś ma ochotę. A propos filmów na wolnej licencji, właśnie w notatkach zostawiłem link do filmu oczywiście no, amatorskiego, oczywiście y, y, y, bardziej artystycznego niż fabularnego, ale do filmu dostępnego zdecydowanie na wolnej licencji, którego autorzy y, a tak. No tutaj zadecydowali, że na takiej licencji mogą go udostępnić. Na Vimeo właśnie tutaj jest duży wybór wolnych licencji, bo na YouTube jest tylko jedna wolna licencja, a reszta to już jest no powiedzmy standardowa licencja Google. A tutaj możemy wyszukiwać poprzez różne licencje, i to chwała za to właśnie tej, tej firmie Vimeo. Zresztą to, to ten link, co podałeś i co będzie w notatkach, to jest jakiś staff pick, czyli taki no, wyróżniony film. Ja przeglądałem te filmy. Ten, mm -hmm. film, który, który pierwszy raz zobaczyłem przy okazji tłumaczenia książki Dzielenie się kultura i gospodarka internetu, czy epoki internetu. To jest publikacja sprzed kilku lat, którą, którą przetłumaczyłem na język polski. Fundacja Nowoczesna Polska wydała. Słuchajcie, tak sobie myślę, że połowy nawet tych tematów, które mamy mieć, nie, nie, nie, nie, nie, nie, <zyskuh> nie no, mówimy, jeżeli tak będziemy mówili. No ale jeszcze warto powiedzieć, jeśli już o filmach mówimy. <uliś> <gryś> <ini> Truth in Numbers. Reżyser był gorącym zwolennikiem. On chciał, żeby ten film był na wolnych licencjach, ale to się nie udało niestety. On gdzieś tam buszuje po YouTubach różnych, ale nie jest na wolnej licencji. No dobrze, zamknijmy ten temat. Przechodzimy do naszego polskiego bloga. Wikimedia Stowarzyszenia Wikimedia Polska. I tutaj bardzo duże ożywienie nastąpiło. Ja oddam głos może naszemu rzecznikowi, Krzyśkowi Machockiemu, który jest z nami. Opowiedz, jak to się stało, że ten blok odżywa? E, tak jak wspominałem, chyba trzy tygodnie temu e, to dopiero początek zmian, ale cieszę się, że, że, że już je widać. Tak naprawdę pijemy tutaj wszyscy do Natalii, która się zajmuje codziennym zarządzaniem wszystkimi sprawami internetowymi, profilami w sieciach społecznościowych, blogiem i paroma jeszcze innymi miejscami. I podejrzewam, że tak naprawdę trzeba by ją ściągnąć na którąś z audycji, żeby się wypowiedziała, jaka jest jej wizja. Natomiast z naszych dyskusji wynika, że przede wszystkim, o co nam w tym wszystkim chodzi? Chodzi nam o to, żeby z jednej strony zaktywizować społeczność i pokazać tym, którzy się akurat nie angażują w ten czy w inny wiki projekt, tym, którzy... Niekoniecznie śledzą wszystkie strony e, z informacjami, pokazać ile się dzieje dookoła Wikimediów, ile się dzieje dookoła samej Wikipedii, i wewnętrznie, i zewnętrznie. A z drugiej strony, żeby pokazać, żeby nasze blogi i te wszystkie strony w portalach społecznościowych też były takim głosem społeczności na zewnątrz, żeby pokazywać dziennikarzom, ludziom zupełnie niezwiązanym z Wikimediami, że Wikipedia to jest znacznie więcej niż tylko strona, na którą można wejść i sprawdzić, kiedy jest dzień nauczyciela i czy dawać kwiatki czy czekoladki. Także m, idea jest taka, żeby jak najwięcej informacji się tam pojawiało z bardzo różnych dziedzin. Troszkę idziemy tutaj w tę samą stronę, w którą a, poszła fundacja w Stanach Zjednoczonych, żeby nie zamykać się tylko w tym naszym małym świadku, a, który raz jest większy, raz jest mniejszy, no, ale generalnie w ostatniej dekadzie się jednak mimo wszystko skurczył, jeśli mowa o aktywnych uczestnikach, tylko właśnie wychodzić na zewnątrz. Po co? No, a choćby po to, żeby było nas coraz więcej, żeby... M, Ktoś gdzieś tam w Polsce sobie pomyślał, hmm, skoro tutaj tyle fajnych rzeczy robią, to może pójdę na te warszawskie otwarte wiki spotkania, może pójdę na wystawę zdjęć z lubi Zabytki w Sieradzu i tak dalej, i tak dalej. Na lewym deku też będzie właśnie tutaj oczywiście. <śmiech> niedługo. Zapraszamy na warszawskie otwarte wiki spotkania 29 listopada przy okazji, powiem, hmm. bo to jeszcze ta informacja nie, nie poszła w świat chyba. I właśnie, no mamy tutaj kilka wpisów, nie będziemy ich szczegółowo omawiać, ale takie ciekawe rzeczy, mianowicie New York Times o Wikipedii pisał, że jest Wikipedia wiarygodnym źródłem o wirusie, informacje o wirusie Ebola. To bardzo y, dobra informacja po tych wcześniejszych informacjach, że trzeba uważać na artykuły z Wikipedii medyczne. To już kolejna taka informacja, jeśli chodzi o mhm. e, akurat artykuły medyczne w ostatnich czasach, no bo przecież... Ty, Kilka tygodni temu mieliśmy z kolei artykuł o dędze, który został opublikowany przez Czasopismo Naukowe w całości, praktycznie bez skreśleń. Artykuł z Wikipedii podano tylko pierwszy, pięciu pierwszych mhm. autorów, w sumie było ich tam chyba coś koło tysiąca. Natomiast artykuł został opublikowany i jak dotąd zbiera bardzo pozytywne recenzje, a to jest. Nasz własny, owszem, z angielskiej mm -hmm. Wikipedii, ale jednak. Także to nie jest pierwsza taka sytuacja, no ale pierwszy raz tak prestiżowa gazeta ona nas no pisze właśnie. w superlatywach. Ja myślę, że propos tych pięciu autorów, to jest jakieś tam pokłosie um, byłego udostępniania um, treści Wikipedii na licencji GFDL, która mm -hmm. wymuszała przy wielu autorach podanie pięciu najważniejszych. Tutaj akurat chodziło o względy też praktyczne, dlatego że drukowanie tych 1100 autorów w wersji papierowej byłoby cokolwiek kłopotliwe, wydaje mi się. No i oczywiście ustalenie, czy, czy, czy, czy te 1800, czy tam 1000 ileś tam z, z osób, które e, edytowało tą stronę, faktycznie to są autorzy. Ale to jest jeszcze sprawa. <laughs> oczywiście. No właśnie, ale tutaj, zdaje się, obowiązuje taka zasada zdrowego rozsądku, żeby no, liczba autorów nie przekraczała wielkości artykułu na przykład, tak, żeby to jakoś było w sposób, no taki logiczny, umieszczone ta, ta, ta informacja o prawach autorskich. Kolejna rzecz, o której dosyć sporo było na blogu naszego stowarzyszenia, to odsłonięcie pomnika. No, byliście, znaczy była tam Natalia, i, i dosyć fajna relacja. Jest nawet film wideo nagrany przez niemieckiego wikipedystę bodajże wrzucone, także tam można sobie zajrzeć, zobaczyć jak ta kurtyna Nie upadała. Nie tylko prog stowarzyszenia, notatka o odsłonięciu pomnika wikipedii trafiła również na bloga fundacji. Aha, to znaczy Wikimedia Foundation, tak? Tak, uśmiechnę się jako jeden ze współautorów, mm -hmm. ten mniejszy współautor. Ja z prasją się nawet dowiedziałem, że i ja byłem podczas odsłonięcia i przemawiałem. To nieprawda, ale miło mi było to zobaczyć w druku. No właśnie. Kolejna, no i to te relacje takie na żywot z tego, co się dzieje, to widać, że tutaj znajdują swoje miejsce i bardzo fajnie. Ja się bardzo cieszę, że w końcu mamy jakieś miejsce nie facebookowe, to też w końcu medios, medium społecznościowe. Wprawdzie nie można nie wiem, komentować, chyba można tam, prawda? Na blogu oczywiście, że można. No, ale według mnie to powinno być pierwsze miejsce publikacji, a dopiero później stamtąd mogą się rozchodzić informacje na Facebooka. Takie jest moje zdanie. Zakończenie konkursu Wiki lubi Zabytki dokładnie opisane i prace są wyświetlone też w tej notatce. No i bardzo ciekawa inicjatywa Warsztaty Encyklopedyczne dla osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Ciekawy artykuł na temat tego, jak można pomóc osobom, które mają takie problemy, a, w, a przy pracy nad Wikipedią tych problemów właściwie nie widać, albo, hmm. albo no, po prostu naprawdę Potencjał Wikipedii jest olbrzymi. Tak ja mi się pamiętam, e, kilka lat temu było przynajmniej w, na angielskiej Wikipedii, wśród wikipedystów, tam był modny taki e, bardzo popularny, krótkie wideo e, z jakiejś konferencji, na której jeden z wikipedystów przedstawiał, e, dlaczego e, wikipedyści to nerdy i dlaczego nie należy ich lekceważyć, a jednocześnie dlaczego. E, z czym tak naprawdę Wikipedię się je i on wspominał tam między m.in. o tym, że te wszystkie trudne i żmudne zadania czasami przekraczają siły przeciętnego człowieka i dlatego wikipedyści powinni tak szanować ludzi z zespołem Aspergera. To oczywiście było nieco żartem powiedziane, ale faktycznie jest w tym coś, że osoby z zaburzeniami ze spektrum autyzmu czy, czy, czy brzydko mówiąc Aspergerowcy potrafią być fenomenalnymi wikipedystami, potrafią naprawdę doskonale sobie radzić z pisaniem, a jednocześnie z moich rozmów przy okazji tego szkolenia porozmawiałem też z przedstawicielami Fundacji Synapsis, która wprawdzie nie była zaangażowana, ale bardzo się zainteresowała tym, żeby wykorzystywać faktycznie wikipedię i warsztaty wikipedystyczne dalej do, w pracy ze swoimi podopiecznymi. I oni wspominali o tym, że faktycznie, skoro jest już takie gotowe narzędzie do y, wspierania współpracy i to takie narzędzie jak Wikipedia, na którym od razu widać, że ta współpraca y, przynosi efekty, że wystarczy cztery kliknięcia i już się z kim współpracuje, że to jest świetne do terapii osób, które mają wszelakie zaburzenia społeczne. Czemu by tego dalej nie wykorzystywać? Więc w tej chwili nie tylko podejrzewam, ta jedna fundacja się zastanawia, jak się jeszcze do nas odezwać. Zobaczymy, jakie tego będą efekty. No bardzo ciekawa inicjatywa na pewno i takie informacje właśnie pojawiają się na blogu. Nie wiem, czy coś nowego, bo prawdopodobnie coś mogło się pojawić, zupełnie nowego od wczoraj, bo, bo jeszcze nie zaglądałem, ale może nie, nie, ma. nie ma nic nowszego. No to dobrze, musimy być na bieżąco. W takim razie też trzeba codziennie sprawdzać tego bloga właściwie no to, to można go bloga... też zasubskrybować, co jest bardzo przydatną tak. funkcją. On się będzie zmieniał, tak, Krzyśku? O. Tak, ciągle, ciągle trwają ustalenia z... W tym wypadku chcieliśmy sprowadzić i wykorzystać nową skórkę, z której korzysta fundacja, natomiast okazało się, że nie będzie to takie proste, jak nam się wydawało, choćby ze względu na to, że fundacja Owszem, też posiada swojego bloga na WordPressie, przy czym jest to WordPress.com, czyli ta wersja taka sieciowa, hostowana przez WordPressa, a do tego jeszcze konto VIP, które z tego co się orientuje, kosztuje albo w najtańszej wersji 15 tysięcy dolarów rocznie, a w tej nieco pełniejszej 5 tysięcy miesięcznie. Więc wydaje mi się, że jest to nieco poza naszym zasięgiem, także będziemy musieli dostosować... To, co oni wypracowali jednak mimo wszystko do naszych własnych mhm. standardów, Ciekawe. natomiast będziemy nad tym pracować. Ciekawe, na co to Wikimedia Foundation wydaje pieniądze. Mhm. <laughs> Przy okazji. Ja podejrzewam, że to jest jednak kwestia jakichś tam barterowych rozwiązań, no ale my się na no to nie, tak. chyba nie załapiemy mhm. mimo wszystko, ale ustalenia trwają dalej. Czyli będzie się zmieniać, bo można RSS-a sobie zasubskrybować. Tylko ja nie mogłem znaleźć linka do tego RSS-a, to co ty podałeś, tak? To sobie zasubskrybowało. Jest tutaj po lewej stronie na dole kanały RSS. A, faktycznie. I okay. tutaj są i do wpisów, i do komentarzy. To tutaj. ja poproszę tą charakterystyczną y, żółtą ikonkę, no, żeby się. tam była. Mhm. Odnotowano. I gdzieś może na górze, jak zasubskrybować, może przez e-maila, żeby od razu można było, no nie wiem, to, to są techniczne rozwiązania, ale jak będzie nowa skórka, może to mhm. wtedy... Rozwiąże te problemy. Obecna przypomina bardzo stronę typową wikipedii, mm -hmm. ale to nie jest dobre w przypadku medium, które ma trafiać nie tylko do wikipedystów. To nie jest tak intuicyjne, jakby mogło być. Także mm -hmm. stąd pomysł na nową skórkę. Mm -hmm. Czas nas goni. Kolejna rzecz, która mi przyszła już podczas audycji do głowy, to Kopykam 2014, który właśnie skończył się wczoraj bardzo owocne y, wystąpienia. Między innymi był Fryzjer, o którym rozmawialiśmy, który ogolił zaX, jak on sam o, o sobie mówi. Ale ja myślę, że o copycampie to jeszcze porozmawiamy być może w następnej jakiejś audycji. Tak, tak? no. Ja jak, tak... jak te nagrania wszystkie wyjdą jakoś w jakichś sprawnych formach. No właśnie one już są. One ale już one są, są na Google. Tak. Bo... Nie, nie, nie. Znaczy, jak te nagrania poszczególnych wystąpień. A. Zresztą też się zgadzam z, z tym, że to chyba bardziej pasuje do wolnej kultury niż do Wikipedii, no, tak. ściśle, chociaż oczywiście też pomyślałem o tym, że dobrze by było wspomnieć. Konferencja Kopyka w miejsce, się skończyła. Mhm. Było bardzo dużo ludzi, bardzo krótkie wystąpienia i zero dyskusji, ewentualnie gdzieś tam jakieś, jakieś kuluarowe, więc właściwie cały sens, znaczy, okej, okay, połowa tego sensu odpadła, bo jedna połowa to jest zgromadzenie ciekawych ludzi, ale... Druga połowa to jest danie możliwości do wymiany e, jakiejś ciekawej wymiany myśli. I tutaj tego raczej nie było, przynajmniej to nie było eksponowane. No wiesz, więc ja jest, myślę, że to była, była ta możliwość, bo wymiana myśli nie polega na tym, żeby koniecznie od razu dyskutować, ale żeby przynajmniej poznać e, poglądy. Nie no, ale to my już się oczywiście znamy, przecież e, no. e, argumenty e, e, tych prawników za u są bardzo dobrze znane. Wystarczy przeczytać kilku konkretnych, tam, naukowców prawa z tego czy innego ośrodka, to to jest powszechnie znane w tym akurat środowisku, które, które byłoby w ogóle zainteresowane dyskusją jakąś tam konkretną, na przykład czy artykuł 30 trzeba wyrzucać. Nie, nie, dlatego, że coś tam, coś tam, ale przecież macie coś tam, coś tam, ale to jest w koncepcie jakaś tam. Także w tym środowisku to spokojnie wszystko wiadomo. No ale to może właśnie jest pomysł na kolejny krok, jeśli już takie są znane te stanowiska, to rzeczywiście warto byłoby taką debatę teraz. Może warto, żeby w przyszłym roku była debata mhm. o tym, co A, było. Kopykam będzie ewoluować też na pewno. Ale dobrze, miało być krótko, niech będzie krótko. Radio Wolna Kultura mówiło o kopy Kamp, tam można sobie też zajrzeć do audycji, która mówiła co będzie i pewnie będzie kolejna audycja, która będzie mówiła co było. Nagrań w tym roku Wiki Radio nie zrobiło, niestety nie udało się, ale mamy nadzieję uzyskać te nagrania z taśm wideo i, i zrobić z nich podcasty i wtedy będzie można też to w Radio znaleźć. E, natomiast e, ostatnia audycja, która odbyła się w zeszłym tygodniu dotyczyła e, Glamu i wystąpiła w niej e, Marta m, Malina Moraczewska Marczewska. razem e, ze swoją koleżanką e, z Zachęty. Już nie pamiętam nazwiska w tej chwili, przepraszam bardzo. Mówiły właśnie o, o tym, jak otwierać galerie, muzea, archiwa i biblioteki, między innymi, bo nie tylko. No, mamy pomysł na to, żeby otworzyć Polskie Radio na przykład. Zasoby polskiego radia. List skonsultowaliśmy podczas tego spotkania tutaj w studiu. No i chyba będzie wysłany do, do polskiego radia i też parę innych instytucji. No, zapraszam do przesłuchania tej audycji, bo no, nie, nie, nie streszczę wszystkiego, ale ten temat myślę interesujący dla Wikipedystów również. Strona projektu, może tutaj podlinkujemy tylko stronę, stronę projektu. No eee, czy projekt dwukropek GLAM, czyli najbardziej in intuicyjna chyba. Nazwa zresztą e, WP dwukropek GLAM też wchodzi. Eee, tak, ale ja wiesz, no to, to dla ciebie może jest oczywiste, natomiast to gdzie, dla to WP, gdzie to WP tak. dwukropek wpisać, to. Ale do, do... Do kogo teraz mówimy? Do wikipedystów, no, czy do nowicjuszy, żeby się a też do, do koordynacji a. działań grom. Koordynacji. A nie. nie mówię do zgłaszania a Dlaczego propozycji. do koordynacji? Jak ktoś chce poczytać o tym projekcie, no i zobaczyć, co to jest w ogóle wikiprojekt, no to jak ma do niego dotrzeć po takiej twojej informacji. O, no, to wikipedia dwukropek Wikipedia, co? Wolniej, <śmiech> <śmiech> wolniej, wolniej. Wolnie. Wikipedia dwukropek wikiprojekt. To trzeba I wpisać to... wewnętrzną wyszukiwarkę Wikipedii w prawym górnym rogu, jak wejdziemy na stronę Wikipedii. Jeżeli nie wiemy co to jest, a odnosi się do, to do Wikipedii, to najprościej jest napisać wp. to coś i wtedy mamy Ale 50% procent szans, że wyskoczy. Gdzie napisać? Drugie 50% to jest to, że to jest przestrzeń pomoc, więc powinniśmy byli napisać pomoc w dwukropek coś tam, na przykład pomoc w dwukropek Ale dojutowany. gdzie to napisać? Ludzie piszą w wyszukiwarce Ja wiem, że niektórzy nie wiedzą, jak ja się obsługuje komputer, to to oczywiście. To znaczy to, ja że to, że... Jesteśmy w wikipedii i mówimy o wikipedii, mamy własną wyszukiwarkę w wikipedii. Która kręg, słabo działa, gorzej niż Google. google. Potem jest ten cały trafik oceniany. Oczywiście Dobrze. niektórzy wyszukują przez Google, ale... Widzisz, szybciej byłoby wpisać po prostu tego linka tutaj w notatki i mielibyśmy sprawę z głowy, ale to ja to znaczy, wpiszę później. Jak dla mnie sprawa z głowy, to jest po prostu wytłumaczenie, że zawsze jeżeli mówimy o stronie w Wikipedii, to mówimy o stronie w Wikipedii i korzystamy z e, wyszukiwarki w Wikipedii. No ja nie korzystam z tej wyszukiwarki, właściwie bardzo rzadko, bo ona jest dosyć słaba po prostu. Była. Znaczy, oczywiście, to jest mniej więcej tak, jak... W, w, Visual editor, A coś co weszło, zmieniło? i potem ludzie pomyśleli, że to jest słabe, i to już yy, i nam będzie słabe. Ale coś się zmieniło ostatnio w tej wyszukiwarce? Był taki o, rzeczywiście. O, proszę pana. Tak zwane Circus search weszło. Co takiego? To jest, rozumiem, temat na oddzielną też audycję. <grymne> Oczywiście. Znaczy audycję, ale to jest ściśle właśnie temat wikipedyczny. Jest ogromna reforma wyszukiwarki wikipedii. A, no to bardzo się cieszę, bo to należało się już dosyć dawno. I tutaj właśnie... No, już od dosyć dawna to jest. No nie no ja się bym tutaj miał wątpliwości. Tam no nie działa to tak dobrze, jak, jak mogłoby działać, jak widać, że inne wyszukiwarki działają. No, ale dobrze. Teraz sobie sprawdziłem to mamy WP. Nie mamy takich środków jak Google ani my, ani nawet w Wikimedia to no jest tak, tak. 40 milionów dolarów rocznie. Tak nie mamy takich środków że... jak Google na inwestycje we wszystko. też zresztą trzeba wiedzieć, jak się posługiwać wyszukiwarką i wtedy już jest też dużo łatwiej. A bo jest instrukcja jakoś? Tak? Też nie, nie mylmy w Wikipedii z Googlem. Jest instrukcja. Wyszukiwarki? Tak, mi się wydaje, że tak była w ramach tych pierwszych poproszę kroków. Poproszę linka tutaj też. To linka za chwilę damy, ale na razie jeszcze o tym w jak wp się wpiszę, to ta strona nie wyskakuje jako wynik wyszukiwania, tylko jako strona, do której jest od razu link, bo to jest przekierowanie. W związku z tym też jak ktoś nie jest zorientowany, jak to wygląda, to może mieć problem. Tak zaraz pod tym paskiem jest prawa. taki link. Także to też nie jest takie oczywiste dla kogoś no tak, czy inaczej zachęcamy. Trzeba też właśnie pamiętać, że, że czym innym jest zainteresowanie Glamem jako, jako wiki projektem Glam, czyli koordynacją działań glamowych w ramach Wikiprojektu, czym innym jest zgłaszanie propozycji na przykład, że pójdziemy do radia albo pójdziemy do jakiegoś tam e, muzeum w Sanoku, e, czym innym jest zainteresowanie, czym jest w ogóle Wikiprojekt. No to prawda, ale, ale Szymon, jeśli ktoś szuka swojego miejsca do działania w Wikipedii, to niekoniecznie zainteresują go te, te tematy, a chce zobaczyć, co innego można robić w Wikipedii, czyli właśnie zobaczyć tak, że można współpracować z jakimś muzeum i on by chciał współpracować z muzeum i może dlatego zostanie wikipedystą, a nie odwrotnie, prawda? Nie, że wikipedysta jest już tutaj świetny, ma ileś tam nie, tysięcy no, jasne. Nie, no, edycji tak, tak, i on dopiero tak, tak, tak. szuka sobie jakiegoś pomysłu, a to sobie powspółpracuje. Tylko właśnie odwrotnie, że powinniśmy zachęcać ludzi, którzy są spoza, żeby byli od nas, żeby byli od nas, ale żeby to zrobić, no to muszą łatwo dotrzeć do tych treści, które chcemy im przekazać. No dobrze, to skończmy, bo to ten temat tak trochę nam wyskoczył, dlatego że dostaliśmy też informacje od słuchacza. To już na koniec, bo tak chyba nam tutaj się czas kończy. Właśnie miałem nadzieję, że troszeczkę dłużej będzie na to czasu, ale chyba już około, około kwadransu, prawda? No dobrze, ale to z, myślę, że zdążymy opowiedzieć, bo mm, słuchacz tutaj zgłosił parę cennych uwag, y, które no, mam nadzieję zastosujemy w przyszłości, bo popadliśmy troszkę w taką rutynę i spotykamy się bardziej ze sobą i zapominamy często o tym, że ktoś może pierwszy raz słuchać, właśnie tak jak ten słuchacz pierwszy raz słuchał naszej audycji, próbował podążać za, y, za tym, o czym rozmawialiśmy a w zeszłym wydaniu, omawialiśmy, gdzie trafiają artykuły usunięte tutaj z Markiem w studiu. No i gdzieś mu się to wszystko urywało. No i, i dlatego tak sugerował, żeby troszeczkę się zdecydować, czy to ma być audycja, która ma charakter edukacyjny, czy, czy informacyjny, jak to ma być. No ja myślę, że to się tworzy po prostu, to nie da się tak Jesteśmy po prostu i, i edukacyjni, i też, i też informacyjni, no ale rzeczywiście zwrócił uwagę, że nie było wszystkich linków w notatkach do, Będziemy do tego, Będziemy się o czym starać o linki bardzo. No więc właśnie... Znaczy wiecie co, mhm. jeżeli tak jeszcze mogę wtrącić, nie wiem na ile to jest tylko moje wrażenie, czy, czy też ten człowiek też miał to na myśli, tylko po prostu jakoś tego nie wypługnił, albo może po prostu nie pamiętam, że kupił bo nie czytałem tego dzisiaj. My dalej nie mamy sprecyzowanego targetu naszych rozmów. To znaczy one są takie tak od Sasa pod tytułem dla hardkorowych wikipedystów do Lasa pod tytułem dla osób niezwiązanych z Wikipedią, gdzieś pomiędzy są ci, którzy może by chcieli zostać Wikipedystami, a może jeszcze nie wiedzą, jak to no, zrobić. No no, właśnie, bo to tak ma być. I jeszcze gdzieś tam są tacy Wikipedyści, tacy śmacy i owacy, tacy, którzy są tylko okazyjni, tacy, którzy są stali. I. i um, Wychodzi nam taki grog z kapustą. No to prawda, ale to tak ma być. Dlatego, że jeśli zrobimy audycję edukacyjną, no to odpadnie nam 90% pozostałych słuchaczy. I... No ale przynajmniej będziemy mieli jakieś konkretne grono, a w tym momencie to no, ja mamy... wiem, że są ludzie, którzy nie chcą słuchać audycji, dlatego, że ona jest dla nich, dla nich mało interesująca, no bo jest taka, niczego się nowego myślę, nie dowiedzą. Że, myślę, że właśnie to, że, że mówimy o rzeczach różnych, to właśnie może rozbijać grono słuchaczy, bo, bo odchodzą, właściwie mogą odejść od głośników wszyscy ci, którzy mają sprecyzowane oczekiwania co do tej audycji, a ta audycja w jakiejś części, wystarczająco dużej dla nich, ich nie spełnia. Mm -hmm. Mi się do wydaje, wydaje tak, że, że odwrotnie... Tej audycji skończy się tym, że będziemy mieli grono słuchaczy, którzy będą z Wikiradiem, będą z nowinami Wikiradia, dlatego że akurat całość tej audycji, czy przynajmniej przytłaczająca większość tej audycji, odpowiada ich oczekiwaniom. No Dokładnie tak. tak. Na przykład, jak ja sobie słucham tych audycji, których nie współtworzyłem, no to potrafię sobie wyłączyć to, na, albo w ogóle nie tyle wyłączyć. Po prostu przeskoczyć sobie gdzieś tam do, do 50 minuty, nie wiem, z godziny, albo 25 z 30, bo reszta tematów nie tyle mnie nie interesuje, bo na przykład nie interesuję się piłką nożną. Tylko mm -hmm. po prostu nic nowego mi to nie powie. Ja już to świetnie wiem i jeszcze na pewno mogę założyć, że wiem coś, coś, co tutaj nie było powiedziane. I z ręką na sercu 100 wikipedystów, jak nie więcej, też ma tak samo. Z kolei ci nowi, przy tych takich tematach, w których się zagłębiamy w szczegóły, które nas wyłącznie interesują, nowi się tak gubią, że nie wiadomo, czy w ogóle wrócą. Znaczy może i wrócą, ale, ale nie, zrozumieją, nie zrozumieją tego. No więc co mają z tym zrobić? Znaczy mi się, mi się przypomina troszeczkę taka, taka rozmowa, która się odbyła przy, przy okazji jednego z naszych pracowników Stowarzyszenia Wikimedia Polska, który nie był wikipedystą i który po przyjeździe na pierwszą konferencję Wikimedia Polska, no to po prostu był, był, był efekt, nawet nie efekt wow, a efekt o oh my god, o czym oni mówią. Tak? Więc, ym... Chyba wiem o kim mówisz, także generalnie Ach, to było takie coś takiego, że nawet nie o czym oni mówią w znaczeniu, że nie wiem, tylko takie, o Boże kochany, czy ja jestem taki głupi, czy ja mogę nie znać tylu słów w języku polskim, jak oni przyszli w on dyskusji dla handkorobów. Nie wikim rozumiem, wikim czy wikim jest ze tak? O, o przyznawaniu na przykład uprawnień rewizora, co było w planie na dzisiejszą audycję. To są dyskusje dla hardkorowych no, wikipedyszu, wikimedia. Ale może taka audycja też jest potrzebna. Tych, tych nowych, takich jak właśnie autor tego maila, którego przetoczyłeś w notatkach. No właśnie, ja myślę, że to jest wylęgarnia troszeczkę audycji. No mamy już Radio Wolna Kultura, audycja, która zrodziła się tutaj w nowinach. Mamy też badania i rozwój, które też się zrodziły z tej naszej audycji. No z tych audycji... No, nie przesadzajmy, znaczy teoretycznie um, y, dużo ja dla nie mnie przesadzam. inspiracją było to, że, że, że forma hangoutowa się sprawdza w radiu, natomiast od zawsze marzyłem, żeby wyjść z Wikiprojektem SMS na, gdzieś tam do, do, do ludzi, więc po prostu y, to była inspiracja. No właśnie, mówię no właśnie, o inspiracji, to tak, to no, że powstało coś, powstało coś. Ja nie mówię, że tutaj jak gdyby oddzieliła się część audycji, że tam powstało coś, tylko że stąd no, powstają nowe. Jeśli teraz będziemy chcieli zrobić audycję dla hardkorowców, no proszę bardzo, może być hardcore Wikipedia, tak, czy coś, taka audycja, no jeśli, jeśli będą chętni. Ja akurat myślę, że taka audycja, w której, jest, w której jest dużo różnych rzeczy, różnych tematów, o których, które nie mają miejsca nigdzie indziej, w żadnych innych audycjach radiowych w ogóle na świecie, czy, czy, czy w polskich mediach nie mają miejsca, no to, to warto właśnie poruszać je, żeby zainteresować ludzi tym, o czym jeszcze nie wiedzą na przykład, że mogą się tym interesować. I dlatego ta audycja troszkę jest rzeczywiście takim miszmaszem. Czasem, czasem gdzieś głębiej wchodzimy w jakiś temat, ale to tylko uświadamia ludziom, że, że to jest właśnie bardzo głęboki i rozległy temat. Może no tak, za... tylko, tylko y, y, z całym szacunkiem. Y, jeżeli uświadamia ludziom, że to jest głęboki temat, to... O ile oni są nowi, to mogą się w tej głębokości utopić. Mogą, pewnie, że tak. Utopią, i, I jak się to utopią, to nie wyjdą na powierzchnię, na pewno nigdzie nie wrócą, bo nie A, będą chodzić. Wrócą, wrócą. I Ja mam Natomiast... taką y, sugestię, że to nam słuchacze <coughs> powinni powiedzieć, jak ktoś się odezwie i powie, że albo za prosto, albo za trudno i że y, albo się topi, albo nie może sobie popływać, to ja bym był bardzo zadowolony, więc zachęcam do kontaktu. Tak to. jest, zachęcamy do kontaktu, skończymy audycję, bo już 51. minuta, to tak, du tak dużo przesadzać nie powinniśmy, bo właśnie słuchacze też chcą mieć określony czas na słuchanie tej audycji. Ja dziękuję bardzo wszystkim, którzy y, wzięli udział w audycji, czyli Wojtek Pędzich z Gdańska, dziękuję ci Wojtku. Y, Szymon Grabarczuk z Lublina. Dzień. Wojciech Tadeusz Męży, którego już chyba z nami nie ma. Nie, już nie ma, ale też dziękujemy. Śląska, dziękujemy. W studiu Krzysztof Machocki, dziękuję rzecz, serdecznie. Rzecznik prasowy i um, Marek Mazurkiewicz do usłyszenia. Ja nazywam się Borys Kozielski, do usłyszenia. Mam nadzieję za tydzień.